O, zobali no, A Leci, tak. Na cały blok puścił niezdrobiony suchar Krzyczy co tam kurwo strzekasz, nagrywa go łukasz O, dobry z technikum, będą dzisiaj żygać, bo w mieścinie im zabrakło narkotyków Nie opodal przez a jeden jedzie dobry dziku Sucha kuzyna z materiałem w bagażniku Pa wyjebane co się stanie Ciągle to powtarzanie nie oszukasz tego co ci jest pisane O nas na brunetki już na pamięć Akurat cały numer leci w drodze spobie klatki na przystanek Szluga drogi zwykła mówić na uczelni będzie sobie nudź ona to chyba lubi Ona to chyba lubi Złotówy i kuzy. Ile można jeszcze przerabiać te twoje gruzy Co tam kurwo strzegasz to się marszczysz Słucham swoich nutek No bo jestem narcyz Ona to chyba lubi Złotówy i kuzy. Ile można jeszcze przerabiać te twoje gruzy Co tam kurwo strzegasz to się marszczysz Słucham swoich nutek No bo jestem narcyz Narcyz Ogarnia wszystkie trzy znaczenia nowego chleba A propos leci do sąsiada, bo zegar się zjebał Ma klienta w apart hotel z kosem Zamówił esporta zajawionego lotem, o Podleci globem z młodym chłopem gramów mu w głowie cały dzień talerzowe, w robocie, że leci radio Przypomina mu się ruda, z którą wczoraj robił cardio W tle sportowa noc, kiedy stoi nad nią Dzisiaj ty ratu, a nie kac bando Wróciła rano do chłopaka chaty Jeszcze najebany nociu Bardziaty, bardziaty Ona tu chyba lubi, złotów i Ile można jeszcze przerabiać te twoje grozy. Co tam kurwo szczekasz, to się marszysz Słucham swoich nutek, no bo jestem zarcy Ona tu chyba lubi, złotów i Ile można jeszcze przerabiać te twoje gruzy Co tam kurwo szczekasz, to się marszysz Słucham swoich nutek, no bo jestem narcyzarty Ona tu chyba lubi, złotów i kuzy. Ile można jeszcze przerabiać te twoje grozy. Co tam kurwo szczekasz, to się marszysz Słucham swoich nutek, no bo jestem zarcy ona to chyba lubi, złotówy i guzy Ile można jeszcze przerabiać te twoje gruzy? Co tam kurwo strzekasz, co się marszczysz? Słucham swoich nutek, no bo jestem narcyz Narcyz